Witajcie w 41 odcinku podcastu Złoty Tron. Wita się z Wami Zygmunt, Wintzen i Szwagier. Zapraszam. W tym odcinku jak zawsze przeglądamy nowości, znajdujemy tematy do dyskusji, szydzimy, wymyślamy historię i ogólnie jesteśmy, tworzymy loże szyderców bo fanboyami GW trochę jesteśmy, a trochę nie i zaczynamy sobie od pierwszego newsa. Stwierdziliśmy, że skupimy się w tym odcinku na Sunday Previews i artykułach, które nas zainteresują, żeby po pierwsze nie wydłużać odcinka, po drugie żeby mówić o rzeczach konkretnych, które, na, które, na których temat mamy coś do powiedzenia, więc przylatujemy do pierwszego artykułu. I pierwszy artykuł, który znaleźliśmy, który nas zainteresował tutaj siedząc sobie z wincem i szwagrem, to jest artykuł Warhammer Scouts. I Jest to festiwal gier wideo, zrobionych na licencji Games Workshopu, różnych gier wideo. I tam chyba są albo tanio tytuły, albo, albo za darmożkę, tak? Znaczy na pewno na GOG jakiś czas temu rzucili to. Eee, Zniżki i... na wszystko, nie? Tak, były zniżki, to raz, dwa, dawali tam jakiś chyba pakiet typu yy, tapety na pulpit, jakieś takie rzeczy, natomiast takich y, worth, y, worthwhile rzeczy była taka bardzo stara gierka strategiczna, Shadow of the Horned Rat, yy, bardzo w klimacie pierwszego Warcrafta, pamiętam, że to lata temu grałem to z kumplem na, na PCcie jego ojca, tylko, że gra jest dosyć trudna i ma dosyć takie toporne UI. Mm -hmm. Interfejs. Eee, tak, ogólnie pograliśmy tam chyba jedną misję, oczywiście dostaliśmy w Ciry od, od, yy, od komputera i wróciliśmy sobie do grania Warcrafta, bo jego tata też miał pierwszego, drugiego Warcrafta, był fanem strategii, więc żeśmy tam ogrywali jego gry mhm. i tak dalej. Natomiast jak znajdę czas, to sobie spróbuję to zainstalować i, i już tak dorosłym okiem spróbuję sobie w tę gierkę pyknąć. No tutaj mam informację o Total War Warhammer 2. Wychodzi teraz trójka, czy wyszła już trójka? Wychodzi trójka, natomiast do dwójki cały czas chyba wychodzą dodatki, mhm. DLC i tak dalej. A zresztą nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo dwójka troszeczkę funkcjonuje jak taki hmm, taki dziwny, jakby addon do jedynki. To mm -hmm. znaczy, że dwójka rozszerza nam mapę o, o lustria, czyli tam powiedzmy. Yy, Trójka w a, sensie. Dwójka. dwójka? Wiesz, okay. W stosunku do jedynki, tak. Mm -hmm. Jedynka to jest stary świat, więc powiedzmy Europa. Yy, dwójka rozszerza nam o obie Ameryki, czyli Lustrie i e, Stany Zjednoczone, czyli tam, gdzie siedzą mroczne elfy. Mm -hmm. e, <laughs> to jest w ogóle, wiesz, to jest w ogóle fajna, fajna optyka, bo masz, e, masz ten, e, masz tą... Boże, uciekła mi teraz nazwa e, Ultwan, mm -hmm. tak, która można by powiedzieć, że wyspa to jest, elfów w, Atlantyda. Tak, wysp, tak? wyspa elfów Atlantyda lub wyspy brytyjskie, tam, gdzie jed, jedyne prawdziwe elfy siedzą. No mm -hmm. i później masz złowrogich Kuzynów, tak, oszczepieńców, którzy się oderwali, <grym> czytaj rebeliańskie kolonie, <grym> które, które wiesz, trzeba odzyskać, i tak dalej, więc można w jakiś tam. A wiadomo, że, że Warhammer jest produktem brytyjskim, więc mm. można to fajnie poczytywać. A, no i oczywiście motyw z tymi z azteckimi y, jaszczuro-ludźmi w postaci lizardmenów, tak, w lustri. A, no i teraz, y, chyba ostatni raz o tym rozmawialiśmy, że trójka ma dodać właśnie... Trójka ma dodać Kislev, czyli taką powiedzmy Polska, Rosja, Rosja, Ukraina, i tak dalej. Mhm. Y, ogólnie część Imperium y, sąsiadująca bezpośrednio z tymi z Chaos Wastes. A no i mają... Ustkowia chaosu. Tak, i mają ten... Y, mają jeszcze dodać Chiny, które były tylko w loże starym, loże y, y, wspominane, także kupcy z tamtego rejonu coś tam przywieźli. Jedyną frakcją lekko, leciutko zahaczającą o to były te Królestwa Ogrów. Oni mieli taką hmm. lekką tatarską naleciałość. I chyba niektóre plemiona orkowe też tam były, jakby troszeczkę w tamtą stronę, stąd też oni mieli takie troszeczkę mongolskie, te czapy i tak dalej. No ale sa samego tego królestwa tam dalekiego wschodu nie mieliśmy, więc może, może to będzie pierwsze pojawienie się takiego. Mhm. No, patrzę tutaj jeszcze na inne tytuły, jakie są Lost Crusade, Dark Tide, jest zapowiedź jakaś. Darktide, to w... Na Dark Tide mam założę listowanego, nie wiem czy mi uciągnie komp. Natomiast chętnie bym sobie popykał w bo to ma być taki Vermintide, Ta, tylko w 40 w Hybie, 40 w Hybeworldzie jakimś. Stormground to jest, nie wiem nawet co to jest to, Warhammer Age of Sigmar Stormground. Pewnie też jakaś turówka, nie? Tu wygląda, jest. wiesz co, wygląda y, trochę jak Diablo H.E.B. E tak, coś takiego. Slasher taki? H.H.E.N. Ha, ha, slash taki. High Red Gun oglądałem, mówię, no oglądałem jak grał na 8 regimencie, 8 Regiment z, z kanału uchopak. Strasznie rozczarowany jestem tą grą, powiem Ci szczerze. Taka tempa mucka po prostu. Znaczy z traileru wyglądało na taki po prostu trochę mm. klon tego duma z 2016. Wiesz, możliwe, że jeszcze to, że oglądam u niego i chyba nie ma najlepszego netu, więc mu się to wszystko krzaczy i nie wygląda to najlepiej. Mm. Może to jeszcze dodatkowo dodaje. Możliwe, że jakby się sama usiadło to nawet można by znaleźć jakiś fan w tym, ale... No nie nie urzekła mnie. Nie, nie, nie widziałem historii w ogóle. Znaczy dla mnie to jest gierka, dla mnie to jest gierka, którą sobie kupię kiedyś za 3-4 mm. dychy na jakieś przecenie. Nie rozumiem nat natomiast po co wychodzi Blood Bowl przecież no, wszystkie rasy chyba w Blood Bowl już były, które miały być w dwójce i jedynce. No ale może tam wiesz, no. y Stary, Dlaczego dlaczego ci wychodzi FIFA po raz w Fifi zmieniają ci zawodników, bo masz nazwiska, licencje się zmieniają, wygasają. No fizyka też się zmienia jednak, no to osoby poboczne uważają, że FIFA wyglądają tak samo, ale no u mnie mi wygra. gra się inaczej. Mhm. Nie, nie gra się, nie gra się. Każdą no to z grubsza będziesz miał to samo, będziesz miał wiesz, to, to co było, to co psysało w dwójce, pewnie będą próbowali no to, podciągnąć, oby. lepsza oprawa audiowizualna, no z grubsza wiesz, z grubsza ten sam update co... Co zawsze, co zawsze serie robią. Nie? nie chcę zobaczyć Battle Sector, bo tak mu, zrobiłem kiedyś materiał na temat Battle Sector'a i wygląda to na całkiem ciekawą gierkę, taka niby heksowa, niby turówka, ale bardzo zbliżone jest to do tego, co możemy zrobić na Tabletop Simulatorze i mam nadzieję, że no, sprawdzi się to i jakoś to będzie działało fajnie, bo w czasach, kiedy no, już przestajemy siedzieć w domach tak totalnie, ale jest to jakaś fajna alternatywa i na licencji nie? i wszystko będzie wyglądało tak, jak należy. Może być, może być ciekawe. No dalej mamy Soul Arenę. To zupełnie nie wiem, co to jest jakaś karcianka? Wiecie coś? Nie, to jest. na ham, bo to jest na, na, na komórki. Mm, Klikarz pewnie kiblowy mm. jakiś. No i Silver Tower zagrałem, to było, on był w, w jakiejś tej w, w tych darmowych grach, które były ostatnio w ostatnim w Warfie. Była podstawowa wersja. Warhammer Questa i to takie mocno średnie jest kurczę. Ale co, co jest. To jest jakoś odtworzenie jednego... planszówki z Czy? Nie wiem, bo ja nie wiem jak wygląda Warhammer Quest, ale jest po prostu, no, ani wizualnie, ani, ani fabularnie jakoś mnie to nie urzekło, bo tam jedną misję zagrałem i takie se, Natomiast to może być ciekawe, platformówka na PeCety, na Xbox i na wszystko w świecie orków z komiksową grafiką, zabawne. Kierowane podejrzewam, że w dzieciaków. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale... No jeżeli to będzie powiedzmy taka, z jajem o Jezus, Warhammerowa wersja, była taka seria gierek z taką mocno też komiksową grafiką. Monkey Island. Ma... Metal Slug? Metal, Metal, Metal Slug. Mhm. To jeżeli to będzie taki Metal Slug, tylko że w Warhammerze to może być spoko. Nie, to tak wiesz, szwagier coś, coś na zasadzie kontry, tylko że z, z grafiką Czyli bardziej w stronę. Mhm. Tak, idziesz w prawo i strzelasz. Nie? Mhm. Tak. No i mamy tytuł tylko dla VR-ów, dla Okulusów i tak dalej, Battle Sister. To z automatu mnie nie interesuje. No, ciekaw, ciekaw, chciałbym zobaczyć jak to wygląda, Jakby miał vr nie? No i co, mamy Dark, Dark, Warhammer Underworlds Online, co uważam, że też jest pięknie wykonana gra, ale model sprzedaży mi się nie podoba. No i nowy odcinek Chaos Gate Demon Hunters I to może być, to może być ciekawe, jeśli to będzie taki jak Space Hulk i tak dalej, no ale to chyba nie, o co to nie. Nie, mówimy. nie, żeśmy rozmawiali o tym, że jeżeli mhm. będzie to kontynuacja Chaos Gate'a tego z lat 90., to to będzie bardziej na zasadzie... E, bardziej na zasadzie x u z okrojonym modelem jakby ekonomicznym. Mhm. Więc Taktyczno-turowa to się tak, mówi, nie? Tak, dokładnie tak. Masz jakieś finite resources i musisz je wykorzystywać. No zobaczymy. Jeżeli to będzie po prostu update tego, tego co, co było w latach 90. to może być fajnie. Tamta gierka jest super, natomiast od razu przestrzegam, że wersja z GOG, nawet jak jest super tania, jest potwornie niestabilna. Jeżeli umiecie tam bardziej w, w mody, w grzebanie, w ustawieniach, albo macie dedykowany jakiś komputer z Windowsem 95 bądź 98, to jak najbardziej. Natomiast, jak macie jakieś nowsze systemy, no to się możecie naciągnąć. <coughs> na lubi to, się że, wysypywać. No. Tak, że <coughs> albo czasami będziecie grali 3 godziny i się nic nie stanie, a czasami w przeciągu 10 minut będziecie mieli 10 crushy, tak. Hmm. No i dalej co mamy Gladiusa, Chaos and Conquest. I z ciekawostek też znowu Daka Squadron latacz latajka tymi samolotami orkowymi. Tak to było bardzo fajne. No mechanik też jest, bardzo starych. To... Ziggi się mm -hmm. To jest coś w stylu warhammerowego Rogue Squadron? Pamiętasz taki Star Warsowy był ty. Coś takiego. Taki mm, zręcznościowa gra tak. pilotażowa. Nie, nie, nie powiedziałbym, robisz. że symulator. Od symulatora do, simulatora do, do simulatora To Była tak. ale fajnie zrobiona, tak, troszkę próbująca naśladować symulator. No. Mm. Tak, tak, tak. Że to widzisz to z trzeciej samo. osoby, widzisz swój, swój pojazd. Na, namówiłeś mnie, Vincent, dzisiaj gram w ROK 3D. <laughs> to wiesz co? Doszedłem ostatnio do ostatniej misji w Dark Forces. Pierwszym pierwszym? Pierwszym pierwszym. O, no, no to szacunek. Pierwsza gra z szelanką, gdzie można było spojrzeć trochę w górę i trochę w dół. Trochę w górę trochę w dół. Dokładnie tak. Tak, bo to było w czasach Duke Nukem'a i Wolfensteina, ta, gdzie ta, ta, ta, ta, ta. troszkę wcześniej chyba niż... Znaczy 96 rok to jest Dark Forces. No. Mhm. Chyba. Wiem, że te były ruchome powierzchnie, ale nie byli w, przez to, że one były ruchome, nie potrafili tekstur na nie położyć, więc, jak było coś, co się rusza, mhm. to było jedno kolor, się, Był jeden taka, taki blok, wiesz, jednego koloru, na przykład różowe. Miałeś taki różowy sześcian, yes. który się przesuwał, nie? Dalej ale... mamy licencje Warhammerowe w World of Tanks i w World of Warships. Zupełnie chyba żaden z nas w to nie gra. No i to... nie. To wszystko, nie? To wszystko zupełnie... To ja już tylko dokończę do tego, że Wincek grałeś Dark Forces, a ja sobie ostatnio rekreacyjnie przeszedłem po hu hu hu kilkunastu latach Jedi Outcasta i Jedi Akademii. No, to były dobre tytuły też. Super. Zwłaszcza jak można było wybierać w Akademii jaki, kolor miecza, jaki miecz, jak miecz tak. i moce swoje, nie? Tak. To było dobre. To mi się podobało zawsze. Stare tytuły, ale jeszcze... Mm. Nie, jeszcze dają radę. No dobrze, w kolejnym Sunday preview z 6 czerwca mamy duchy Gonta, powróciły i GW wydało fajne pudełko z duchami Gonta. No i do tego przyszły jeszcze dodatki, wszystkie jakieś limitki. Bardzo fajne książki, odznaczenia, jakieś zdjęcia grupowe, to nie to zdjęcie? Jakie tak, takie na pamiętkowe, jakby wygląda jak pamiętkowa fotka tych bohaterów. Mhm. Modele już omawialiśmy, ale są fantastyczne. Super są. Każdy model jest wyjątkowy, każdy model jest charakterny, i no powiem szczerze, że leżą i czekają na swoją kolej, aż, aż ich wyciągnę. no Ale tych napełnów na pewno tak po prostu kontrastami nie zrobię. No. I myślę, że też spoko modele, jeżeli ktoś by chciał Kataczan robić, bo oni są tacy dżunglowo, mm -hmm. dżunglowo z, z, z tym. Więc jak macie tego Marba model, albo tego Slaja, sly, albo tego, tego kataczańskiego pułkownika Karla Wedersa, tak, właśnie z Predatora. To myślę, że spokojnie można by ich lekko podkonwertować i by super wyglądali jako taki oddział raz, razem. Czy my już mówiliśmy, jaka to bulwers, bulwersująca rzecz jest, że ten sandbox wychodzi w tej samej cenie, po prostu z dodatkową wypraską i chyba nawet, on chyba nie jest tańszy ani droższy. Mówiliśmy już o tym. Znaczy, no fajnie, że troszkę jakby urozmaicenia dodaje do tego produktu. Na, na, pewno, na pewno, wspaniały, memiczny status tej maski z białymi majtasami. Ten. Tak, że to jest jak to jest. w hit. też mieli takie maski białe właśnie, tak, ma Michael'a Manna tam co... A to, to, to widziałeś ten, że sprawdzał ten, sprawdzał baraki i sisterek pod kątem kultystów i nic nie znalazł? <grym> <grym> I wiesz, chyba ma takie serduszka na tej masce, <grym> wiesz. Majteczki w kropeczki. To jest. Do Blood Bowl a wyszły karty do Lizardmenów, czy nie karty tylko plansze do gry. Z plus to gry z dugoutami, czyli z tymi już um, zapełnieniami tak kławką rezerwowych i trupów i rannych oraz bardzo ładne kostki. Tak, kostki wiesz co na pewno, w stosunku do niektórych frakcji, <coughs> gdzie te kostki są mało czytelne, na tych będzie widać co się dzieje. No bo są kontrastujące kolory. I takie. takie... Oczojebne, no nie bójmy się hmm. użyć tego słowa, ten, ten, ten seledynowy jest taki dosyć mocny. Na jakimś takim złotym brązie, no fajnie. No tak, bo z, wiesz, oni mają te złote swoje święte tablice, nie? na tak. których tam jest plan tych przedwiecznych, e, więc, więc pewnie nawiązanie do tego bezpośrednio. No i zapowiedź nowego White który tam wyszedł. E, w następnych na następnym newsie mamy, tutaj chciał już, ten WINCO powiedzieć parę słów o Naszym, Boże, jak on się nazywa, nie on jest? Argeltan? Argeltal. Argeltal. To Argeltal. jest... Nie pamiętam, czy mówiliśmy w ostatnim nie, odcinku, nie, nie, nie. czy nie. Natomiast to jest bohater książek Arona Damskiego-Bowdena, chociażby pierwszego heretyka, jednej z lepszych pozycji, jeśli chodzi o herezję Chorusa w ogóle. To jest pierwszy w ogóle pozest, jaki w ogóle był. Jest... Pierwszy, który zbratał swoją duszę z demonem Warpu. Tak, i jego oddział, bo ogólnie fabularnie było to tak przedstawione, że... Jak... Chapter jakiego słońca? czarnego słońca? The Serrated sun, czy ząbkowanego słońca. Stąd ta ikona na jego klatce piersiowej, to tak, takie tak, ząbkowane tak. słońce. Ogólnie rzecz biorąc, jak tam reprymendę dostał Lorgar od Imperatora, że, że nie powinien go wynosić na piedestał jako bóstwa, został przydzielony do w ogóle... World Beresów, taki oddział, który się nazywał Imperus... Imperial oculum czy coś takiego. Ogólnie dostał oddział Castodesów, którzy go mieli niańczyć i, i patrzeć mu na ręce, czy tam nic nie odwala. No i Argel tal się zaprzyjaźnił z jednym z tych Castodesów, dosyć mocno. I jak dolecieli do Kadi, która wtedy jeszcze była światem po prostu takim jałowym, z jakimiś tam y, tubylcami, którzy byli lekko spaczeni chaosem i byli po prostu przez y, na początku przez Imperium brani jako, no, powiedzmy, subhumans, czy coś takiego. Jak udało się im znaleźć oko chaosu, to statek właśnie z Space Marinami pod komendą Argelatala Tala został wysłany do oka chaosu, żeby sprawdzić, co się dzieje. I jak wrócił, to oczywiście wszyscy byli super wychudzeni i okazało się, że po prostu musieli posunąć się do kanibalizmu, bo byli tam ileś naście lat. A okazało się, że w, w naszej rzeczywistości jakby minęło 10 minut, więc y, później, y, jak przebywali kwarantannę, to się okazywało, że każdy z nich, żeby przeżyć, po prostu związał się z demonem i stąd byli pierwszym oddziałem pozestów. Czyli polecieli, to jest taka alegoria pójścia na nudny wykład. Ludzie, którzy sobie zrobili okienko, są młodzi i świeży, a ty wychodzisz wychudzony, bo zjadłeś kolegę z dundów. No i tal jest pierwszym, pierwszym pozestem. To jest nowy model, tak? Tak, to jest nowy model. To jest Bardzo character... fajny, bardzo mi się podoba. Z character series. Yy, tak, bardzo fajnie, pasuje w ogóle do Galbo... Galvorbach. Galvorback w ogóle w języku Colchis, czyli tym rodzimym wordbearerów, znaczy wybrani synowie, czy jakoś tak, czy wybrani bracia jakoś, jakoś w tą stronę. Natomiast zastanawia mnie, zastanawia mnie kilka rzeczy, mianowicie Galvorbaki, oni są dosyć szybcy, z tego co wiem, tylko że są na piechotę. On ma skrzydła. Pytanie jest, czy te skrzydła mu będą dawać jakąś zasadę, podejrzewam, że będzie Jump Infantry. Tylko, że w tym momencie doklejanie go do składu 5 y, czy 10 galvorbaków, którzy są tylko na piechotę, jakby neguje, neguje mu umiejętność latania. Bo chyba, zresad... że jego umiejętność będzie dawała im umiejętność. No ewentualnie, tam no, albo tam do movementu czy coś takiego, chyba, że będzie też opcja na przykład, że galworbaki w jakimś tam nowym boku jak wyjdzie, że można im dokupić y, skrzydła na zasadzie jump packa, wiesz, że za 50 punktów na, na ten, mm. Z, z, cały oddział dostaje y, zasadę Jump Infantry i druga rzecz, która mnie ciekawi, y, czy to będzie opcja, czy też nie, y, on, y, spoiler alert, oni zabijają tych kastadosów akurat którzy się z nimi mm. tam, y, no ich niańczą, mm -hmm. no i Argeltal jest zmuszony zabić tego swojego przyjaciela i później... Y, do walki, używaj go włóczni, daj włócznik kastowy, Która niby jest kodowana na DNA, a nikt inny nie może jej użyć. No, ale because rule of Cool. No, demon mu pomógł. Tak, tak. Yy, warp Magic. Yy, więc ciekaw jestem, czy będzie po prostu w opcji uzbrojenia, bo w stosunku do pozestów takich czterdziestkowych, galvorbakom można kupić broń. Po prostu można im dać boltery, można im dać power weapons. A i staty mają takie castle czyli w większości na piątkach wszystko leci w stosunku do czwórek marinsowych. I kolejna już memiczna rzecz: ktoś napisał o tym Space Marine, o tym, o tym Ultramarinsie, którego trzyma, że Ultramarinsi są tak zajebiści, że potrafią kombat składować samych siebie. Jeden Marin może się rozdzielić na kombat składy. Trochę mu to zajmie, ale. ale. No trochę mu, mu argeltal tutaj pomógł. Jeden kombat skład trzyma argeltal, a drugi leży na ziemi. No i więc ciekaw jestem, jak, jakie zasady będzie miał ten model, bo jak mamy dużo bohaterów herezyjnych, którzy mają w bukach zasady, a nie mają modelu, na zasadzie model zrób se sam z opisów z książek. Tak tutaj mamy, mamy bohatera, yy, który ma model, a wcześniej nie miał zasad, więc ciekaw jestem jak to będzie jak to będzie hmm. wyglądało w pudełku, albo nawet na stronie Forge. Znaczy było. nie nie nie nie chodzi mi o to w jaki sposób wydadzą zasady, bo to, to wiadomo, natomiast jakie będzie miał te zasady, hmm. jak się hmm. będzie po prostu jak to będzie wyglądało w stosunku do reszty powiedzmy named characters. No mają podobnież. Mają podobnież co, wydać nową edycję 30, tak? więc może wtedy będzie wszystko odświeżone mm. I, i, i tak dalej. Znaczy Zakładam, że będzie można po prostu, nas, bo zasady 30 możesz z PDF-a ze strony mm. ściągnąć. Więc pewnie jak będzie już do kupienia tak normalnie na stronie, to można będzie sobie ściągnąć PDF-a z zasadami do niego. Mm -hmm. Dobra, zerknijmy sobie na następny Sunday preview. I tutaj mamy Sunday preview, w którym już mamy preordery chyba na Dominion. Mamy ordery na Dominion i nową, bo Dominion jest nowym AOS-em, tak? trzecią edycją Age of Sigmar. No powiem Wam szczerze, że mając to pudełko w ręku, bo zakupiłem sobie to pudełko, żeby tych orruków mieć, bardzo fajnie to wygląda, że masz boxa, który jest wypełniony po brzegi figurkami. To naprawdę jest fajne uczucie, kiedy masz boxa to nawet pięć stówek, ale jest pełnoprawny podręcznik, jest ta książeczka malutka tutaj, ta War at the Emberstone Watch z krótką historią, tam jest sam lore, nic więcej nie ma, nie? Znaczy ogólnie te startery od ósmej edycji, jak wyszedł ten starter nawet do z primarisami tymi, gdzie była ta, ta gruba, gruba taka, pamiętacie? Dark Imperium. Tak. To był też gruby rulebook w środku. Tak, dokładnie. To też było takie na wypasie, jak to się mówi. Mm, bardzo Także... fajne takie ekskluzywne boxy. I to jest... To jest super, naprawdę tam jest chyba, no nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć chyba, czy siedem oddziałów różnych ruków U, u, RUK u Stormcastów też jest sporo różnych jednostek, jakieś tam magów i tak dalej. Bardzo fajnie to wygląda. No i modele są, nie ma co mówić, no modele są pierwsza klasa. Zdania są podzielone. Co to znaczy? Mi się te orki w ogóle nie podobają. Znaczy okay. dla mnie, dla mnie to są orki, <śmiech> wiesz co, które porzucają totalnie dla mnie warhammerową estetykę na rzecz estetyki lotrowej. Mhm. Znaczy to są ładne modele, tego im nie mogę odmówić, tylko dla mnie to są orki, które jakbym miał postawić ich przy, przy warhammerowych orkach, mhm. to one lepiej by się wpisywały po prostu w te orki do lotra okay. dla Szwagier, jakbyś nie znał orków, które są do tej pory, to czy, ty byś, czy by Ci się podobały? Być może. No właśnie, bo to jest mi się Być wydaje... może to jest przywiązanie do tego, że orki warhammerowe wyglądają tak, a nie inaczej. i no tego mają, się swoją, wiesz, mhm. mają swoją mają określoną estetykę, tą taką z tym dużą... Zwłaszcza GW, GW, które raczej ma więcej rzeczy kradzionych niż swoich, jeśli chodzi o idee, pomysły i designy, no to w tych orkach swoich mieli taki dosyć unikalny, bo orki gdzie indziej, tak jak mówicie, w Lotrze są bardziej realistyczne, w Warcraftie są bardziej takie dopakowane, ale nadal z normalnymi proporcjami. I tak warhammerowe... bardziej szlachetnymi twarzami jeszcze w są, tak tak bardziej ludzkimi no jak zobaczyłeś orka z Warhammera to wiedziałeś że to jest ork z Warhammera tak a teraz no już chyba niekoniecznie mówiłem to w ostatnim odcinku mnie to trochę dziwi bo do, do Age of Sigmar rzucili już tych orków w tych takich w tych żółtych zbrojach Iron Jaws. O, tak no? i oni cały czas trzymali tą estetykę i mm -hmm. ciekawi mnie jakby w którą stronę to będzie szło czy te orki, no bo one są pierwszy rzut oka, no nie trzeba być nawet jakbyś, jak pokażesz człowiekowi dwa modele, to on powie, że one no tak. są, różnią się od siebie. Są, są, są. Pytanie jest, czy, czy oni będą szli, wiesz, jakby co, już zaczęli jakąś tam estetykę budować tamtym. Czy to będzie jako jakby osobne, nie wiem, plemię, jakaś osobna mhm. odnoga? To są osobne orki, które nie są orkami gorka, tylko to są orki morka. Aha. To jest pierwsza rzecz. One są przyzwyczajone do walki podchodowej, do mm -hmm. walki jakiejś tam, jak się nazywa, podjazdowej, mm -hmm. nie podchodowej, podjazdowej i to są wiesz, przebiegłe orki, a mm -hmm. nie typowo brutalne właśnie Iron mm -hmm. Jaws'y, które okay, idą czyli i się w taki po prostu. w taki sposób. To nie, to nie są bacha smasha, mm -hmm. tylko to są wiesz, cunning orki, dlatego Dobry. tutaj masz mm -hmm. totalnie, niestety, ktoś powiedział na tym jak, jak malowałem te, te modele i szczególnie tego Lorda, że wyglądają jakby wyszli z bagien. Trochę tak. Nie, trochę tak. I mają taką estetykę dlatego, że mają na sobie jakieś różne szmaty skóry, które są takie bardzo ciągnące się i, wszyscy, i ta estetyka się prze, idzie przez wszystkie modele. No, z, z, złożyłem tego gościa na razie, złożyłem tych kolesi z kuszami i oni na razie takie mają, tych trzech charakterów złożyłem też mają coś takiego. Gdzieś ta estetyka jest taka właśnie. Też ma tym Z, znaczy, wiesz co, Zigi, nawet, nawet biorąc pod uwagę tych mm, różnego rodzaju gobliny, tam groty i trole, które zawsze były, w, w, jeżeli chodzi o Warhammera, one gdzieś tam razem, powiedzmy, były wrzucane do tego samego wora, no to jest ta taka jaskiniowo-grzybowo-bagienna mm -hmm. estetyka, ona zawsze tam gdzieś w tle była. Nawet te y, rzeczne trole, które są, Rzeczne trolle, trzy, no, trzy są... modele, one bardziej będą pasowały teraz do tych, niż do tych starych, mm -hmm. bo estetycznie, wizualnie będą no, pasowały do tamtych. No ale mamy też jeszcze strąkastów, którzy są dużo bardziej smuklejsi i tak dalej. I Szwager, jak ty odnosisz się do... Część mi się podoba bardzo, część średnio. Okej, okay, a co ci się nie podoba? <grym> a czym łatwiej mi będzie, co się podoba. Te mm. zwykłe trupsy z włóczniami mm -hmm. i tarczami, te jakby najlżejsi mm -hmm. i kolej ze sztandarem. To mi się podoba i to sobie kupię z Mrocznego Raju. Na części już mam w obserwowanych aukcjach na Allegro. A reszta... Do strąfa nie możesz uderzyć? Mateusz Strąf? Mateusz 3 zalegał? Nie wiem, czy sprzedaje na części. Tak sprzedaje, sprzedaje, bo po to kupił 8 boksów czy 10? No może. No, z Mrocznym Rajem już od dawna w pracy okay. nie kupuję, więc... e, no A resztę tak sobie. No. Te nowe Terminatory są OK. Ta, <grym> pani pani no, na skałce, na Anioł jest całkiem spoko, ale nie mam ochoty takiego dużego modelu w tej chwili malować, więc nie kupuję. Ja bym sobie może tą panią tak na półkę zrobił. Na takiej zasadzie, jeśli już. Hmm. Z tego wszystkiego. Natomiast no, z Tomkaszczy to tak jak mówiłem. Dla mnie to jest y, estetyka y, sanguinary guard rozciągnięta na, na cały y, range modeli. Mm -hmm. No ale. Dodatkową rzeczą, która jest w tym boxie, która przychodzi, są te karty, które są do jednostek i to w SIGMARze jest bardzo fajne, że można było zawsze kupić, one były chyba zawsze limitowanymi edycjami te karty, ale były, czyli macie jednostkę na jednej karcie zrobioną i tutaj mamy, do wszystkich jednostek mamy taką kartę, czy do każdej jednostki mam taką kartę, to jest bardzo fajne. No i mamy tutaj jakieś limitki, cuda, nie wiem, po co mi to kusicie mnie takimi rzeczami, w każdym razie mamy podręcznik, Mamy podręcznik, on w, w, w pudle ma inną okładkę, tutaj widać jaką on ma okładkę gdzieś tutaj na samej górze. On ma taką okładkę, bez, bez tych obwolut różnych dziwnych, mm -hmm. e, bo sam obrazek jest taki no. sam, nie ma tylko tego że w Sigmar i tego brzegu. Ale nie? jest też, pojawia się to, o czym mówiliśmy wcześniej, że Age of Sigmar wraca do tej takiej, jeśli chodzi o Bardziej o arty bardziej taką grimdarkową estetykę, bo chyba pokapowali się, że jednak to, co troszeczkę oddzielało właśnie Warhammera od innych uniwersów fantasy i tak dalej, to był to właśnie ta grimdarkowość, tak? To nie, było, to nie był Warcraft, który był kolorowy i taki, taki komiksowy. Ha, high, tak, komiksowy, taki bardziej high fantasy. To było właśnie ten taki brud, ci bohaterowie unurzani w trupach i krwa, krwi do, do tego, to, że nawet protagoniści nie wyglądali jako ta, tacy typowi good guys w, w takim, <coughs> takiego typu settingu. Znaczy mi się wydaje, że w innych systemach jednak jesteś możesz być jakimś tam sobie średniakiem i tak dalej. Tak mi się wydaje tylko. A w Warhammerze, może być albo super bohaterem, albo jesteś po prostu nikim, jesteś kolesiem, który jest gnieciony i uci uciśniony, czy w 40, czy... czy, czy... Znaczy, wiesz, to... No masz też tych wardzistów i tak dalej, jakichś piechurów, i wi no wiadomo, ale o nich nikt nie pisze historii. I za każdym razem jak się pojawia jakaś książka, która opisuje historię zwykłych ludzi, no to to troszeczkę zmienia. Jest inna perspektywa niż się tego, taki, mm. takie, takie niespodziewane to jest mi się wydaje. Wiesz co, no to, mm. to co kiedyś, kiedyś nasz kolega Witek mówił, że w Warhammerze każda bitwa zawsze jest największa. Mm. Tak, i ka każdy bohater jest najlepszy, najsilniejszy, i tak dalej. Dopóki nie takie... spotka silniejszego, w innej książce. Tak, tak, tak. Zależy z której perspektywy akurat jest pisana historia. No, no i oczywiście pojawia się General's Handbook, Speech Battles, czyli tym graniem turniejowym, i pojawił się też zaszycik do spisywania swoich waszych tych. tych. Nie, jak się nazywam, wyników i, i swoich um, armii Dentysta 16 16.23. Tak, <laughs> no i mamy w, fajne, nie fajne, mamy dwie plansze, które są w jednej takiej pasce tekturowej, które mają być to do gry To chodziło kiedyś, nie? Tak, ale mamy teraz dwie na raz są i one pasują do siebie, żebyś mógł tak. zrobić tą bardzo małą grę tą średnią, okay. tak jak do 40, nie? No jakieś tam znaczniki Czyli wyszły. Obie mają z jednej strony mają ten. Mają, taki, obydwie są takie same. I taki, bagniste to, tak, bagniste ziemię i ten. ten Piaskowe. Tylko, że z, widziałem, widziałem to pudełko i powiem szczerze, że to totalna bida. Jest. Ale z drugiej strony. No, czy teren powinien odciągać uwagę od modeli? Nie wydaje mi się. Znaczy, wiesz co, to jest fajne rozwiązanie, jak nie masz miejsca w domu, żeby wiesz mieć stół. Z Między z tymi... książkami to postawisz, bo to jest takie wielkości. Dokładnie, złożysz to, wrzucisz do szuflady czy coś takiego, przychodzi kolega, to wiesz, cych, możesz, cych, cych. możesz zdjąć tam z, w dużym, w, wiesz, w pokoju zdjąć jakieś tam, nie wiem, świeczki, czy hmm. co tam trzymasz na, na stole, czy, wiesz, kosz z owocami, rozłożyć szybko tą matkę, rzucić parę, parę takich skater terenów, mhm. zagrać sobie gierkę. I wiesz, zanim żona się zdenerwuje, podkładać wszystko. No, tak jak I my, dalej. ostatnio zrobiliśmy ze szwagrem w, na Nabatuli porcie Reign Hell, nie? Miała no, tak. taka płytka i, i mamy teren gotowy. Mamy też obiektywy nowe, które pasują do właściwie no, bardziej do kastów niż do czegokolwiek innego. No, ale... Czy wiesz, co poza, poza tą kapliczką i może tym takim, tym, tym nie wiem, tą sferą taką. To spokojnie, spokojnie nawet do starego fantazy jak dla mnie, by pasowały. I czy wydaje mi się, że to mogą być jakieś fabularne odniesienia do tego, co jest to, w tej książce tak, tutaj. Tak, tak, no to, tak. Myślę... Azyr ogólnie to jest Realm of Heavens, tak? Ja, ja mówię, tam wiesz... jest motyw astronomii, tych takich modeli mm. planet i tak dalej. Ale nie, chłopaki mówię stricte estetycznie właśnie, mm. nie, nie nawiązując do loru, tylko tak po prostu jakbym, jakbym to postawił gdzieś na jakimś, wiesz, fantasiakowym tym. To przecież byli Armii Imperium miały tych magów, nie? którzy oni też mieli takie astralne jakieś te rzeczy, to też by pasywało. Nawet był nie? budynek, chyba teren do fantaziaka, właśnie takie jest, jest, jest. astrolabium, jest coś takiego. No, no. Był taki ten, niektórzy Księżnicy też mieli takie jakieś mhm. dęksy właśnie astronomiczne. Dalej mamy miareczkę, która jest taką metalową miareczką na pół cal i dwa cale oraz trzy cale. Jak ci jeden gości, za... możesz rzucić przeciwnika i nawet zaboli. Nawet zaboli, no może zaboleć. No i trzy nowe farbki, które wyszły. Mamy Oruk flash Hobgrot Hide i Thondia Brown. Trzy nowe farbki, trzy nowe bazy, tak bo te wszystkie są Beyzy. No i to jest farka do orków tych nowych. Nie, niby tak się mm -hmm. już powinno malować, ale ja i tak będę malował inaczej. No i to chyba... Nie, nie, nie, nie mówią, jak mamy jest. żyć. Aha, tutaj są nowe te, nowe jakieś miejscówki do Warhammera, będzie się coś tam działo, tak? Jakieś turnieje, zjazdy. Tak, dobrze mówię? Tak, ale chyba w USA. Oficjalne turnie, no, turnieje Warhammerowe, także będą trzy. Mhm. Chyba z tego... Z... Orlando, New Orleans i Austin, Texas. No właśnie, miałem mówić po tych po symbolach. No. Że po, południe ogólnie. Tak, no cieplej tam jest. No dobrze, to by było na tyle. Mamy kolejnego newsa i tutaj mamy... Orkowego, orkowego bossa, który jest. no Fokus na tym. Na tym bossie, który by, będzie w pudełku. Wiemy, jak to pudełko się będzie nazywać? Nie wiem. Chyba jeszcze nie wiemy, nie? Mam pokazanego nowego Ork Bo jest spoko. Bo... pasuje, myślę, że jak się go postawi obok tych starych, to będzie ok. Myślę, że będzie troszeczkę wyższy i będzie tak, pasował. Uh -huh. Ale to wiesz, Zygi, to powiesz, ten, ten akurat jest bardziej weteranem, więc jest większy od reszty, bo orkowie nie, jest walczą. Primorkiem jest. Na pewno nie będę. Z... Nie, nie, nie, na... nie, przepraszam bardzo, nie są primorkami. Primarisorkami, bo... sorry. Nie, nie, nie. Nie będą primorkami, bo wszystkie orki dostały, tuff, do, dostaną tak Tak, ale chodzi mi, że model wyższy. A, prawo. znaczy chodzi o to, że Games Workshop się nauczył, że po prostu będą upscalować modele i nie mówić, nie, nie próbować tego w jakiś idiotyczny sposób fabularnie Słuchaj, uzupełniać. Słuchaj, jeżeli. Przy chaosnikach to zrobili dużo wcześniej, dwa lata temu. No, no tak, no. Jeżeli na przykład z orkami zrobią tak, że wypuszczą po prostu fajniejsze modele orków, to ludzie naturalnie jak będą mieli kupić stare orki, a nowe, które wyglądają tak. A stare, które już są przejedzone i przejadły się wszystkim, wiesz. No, pudełko Boysów ma 20 parę lat. No, nie? to oczywiście wiadomo, że kupią to, ale nie trzeba do tego darabiać głupiej historii. No właśnie. No? O tym mówię. No, zobacz, jak co, co szwagier powiedział. Hmm. Sisterki i chaos po prostu zrobili większe modele i dlaczego są większe? Hmm. Po prostu są większe. Po prostu są większe. Nie, nie pytaj się, po prostu są ładniejsze, dostosowane. To samo mogli zrobić z Primarisami. No to I oczywiście. I nie, nieby nie się nie sprawiał. No. To lećmy sobie dalej. Mamy kolejne, tu mamy znowu preview do Miniona i mamy preview nowego, nowej drużyny. Znaczy nie, nie, to nie, to tyle nie, nie nowej, jest nowej, to jest old school'owej. i właśnie. to właśnie, my to, właśnie. Więc, tak. jak chcecie mieć oldschoolowe totalnie modele tych high elfów. I vampire counts'ów. Tak, to... A kurczę. To Games Odgrzeb... Workshop zapraszam. Odgrzebali gdzieś nowe, te stare formy. Hmm. E, tutaj jest przecież przypominajka... Z jakichś modeli hangeronów do. do, do... Gildia Wody. Gildia Wody, tak, tak, tak. Masz oni, jak Mercator ten... Syphonic Delegation. Woź wodowie to się Oni rozwija. jak ten, oni chyba z tego co pamiętam, jak. Nie wiem czy oglądaliście ekranizację komiksów Stunk Girl. Tam mm -hmm. było tak, że. Mm, Szwarc Charakter miał taką. do pozyskiwania wody. Taką, takie urządzenie, wy wyglądało jak plastikowa butelka, że wbijało się to człowiekowi w klatkę piersiową albo w plecy. Wyciągało z ciebie całą wodę, robiło ci taką, już litrową butelkę wody, czy ileś, a z ciebie zostawał taki, wiesz, husk wiórek. wysuszony, więc tutaj chyba przez to, że w Hajwie jest trudno wodę, ten, ten pan tam z pozyskiwaczem, on tak. też chyba ze zwłok pozyskuje Może tą wodę, tam płyny, Recycler. oczyszcza je, no i jest, nosi woda ten, ten duży. Jak to było w Starterku recykler Protein? To się nazywało? Recycler Protein? Resekwencer. Resekwencer właśnie, resekwencer tutaj, że można było cokolwiek tam wrzucić, o to u, zmieniało i tyramisu. No, w no, enterprise, no bo później to mają replikator, tak? No, to to to, masz ten, to jest taki yy, poprzednich replikator. Masz no ta, ta zasada to, ym, w alchemii jest, że nie może być coś z niczego. Musi być mhm. coś za coś. Musisz coś dać, żeby coś dostać. Natomiast tutaj fajny jest ten model tego, tego typka z, z tym z tym yy, bukłakiem wody. Myślę, że spokojnie do, jakbyście robili armię do to zresztą wszystkie te modele, to można by spokojnie jakiegoś przysta zrobić, a, a z tego dużego ziomka, jakiegoś, nie wiem, yy, serwitora dorobić do mu jakąś tam ciężką broń czy coś takiego, żeby, żeby urozmaicić sobie armię. No, wszystko, masz trochę talentu. Dobra, e, zobaczmy, co jest Hive Informant. Mamy Redemptorystów. Siostry radem turystki I to nie wiem, czy to nie jest ten bohater z komiksów, o którym wam kiedyś mówiłem. Ten typek właśnie tutaj. Z... Ale, że naprawdę Chainsaw nie, nie chciał mu się w ręce pochodni nosić musiał sobie łeb. Tak, <śmiech> no wiesz, koksownik na głowie ale pomyśl sobie, że jak czyta książkę, to od razu sobie świeci na kartę. W sumie tak, no. Tylko nie może za blisko czytać, bo podpali papier. No. I skryba. To jest bardzo blanche. bardzo, tak, czytaj, bardzo blanche, tak. modelu. Głowa, taka właściwie twarz wysunięta na jakichś kablach, nie, w ogóle z człowiekiem ma już niewiele wspólnego. Poza chyba twarzą i dłońmi, to nie ma nic ludzkiego w nim. Wiesz co, to, też, to też by był fajny model, jakbyś na przykład robił dioramkę przykładowo, nie wiem, Space Marinesów, którzy siedzą, siedzą w, w koszarach i planują na przykład ataki. To jest jakiś tam skryba, który chodzi za bratem kapitanem i notuje go jakieś tam, wiesz. Głupie pomysły. Tak, głupie pomysły, typu trzeba rzucić 10 milionów gwardzistów na tego karnifeksa. Zmiękczymy ich. Zatykujemy małymi grupkami po 10 milionów każda. Czy ostrzelać ich artyleri o lordzie? Nie, amunicja kosztuje. Rzucić dwa półki gwardii. Tak. No dobra, panowie, teraz mamy trochę taki dosyć duży temat, mi się wydaje. Tak mi się wydaje przynajmniej duży temat Warhammer Plus. Czyli Warhammer usługa serwis, Warhammer as a Service. <głos> Za każde dziecko dwa pudła trupsów miesięcznie. Tak. Pięć, pięć funtów miesięcznie, czyli jakieś 20 parek złotych miesięcznie na polskie. Zdobywamy dostęp do animacji, do książek, do archiwalnych numerów White Warfa czy wybranych artykułów, no nie, nie jestem do końca pewien. może gdzieś tu będzie coś napisane. Nie do, jest coś napisane. do wybranych linijek z wybranych artykułów, z wybranych numerów. No i teraz pytanie, słuchajcie, czy i, i wszystkie te nowe animacje, które mają się pojawiać, mają się pojawiać na Warhammer Plus. No i moje pytanie teraz, jakie jest wasze podejście, bo wspominaliśmy sobie już o tym wcześniej, chyba tak... P podejście jest takie, że będziemy żerować na tobie. Znaczy, no. <śledzianie> To znaczy, że będziemy do ciebie na seansę przychodzić. Tak, tak to tak jak kiedyś w bloku był jeden kolega, co miał wiesz, magnetowit albo kablówkę i się do niego przychodziło. Drugi miał telewizor, <laughs> a trzeci miał wieże, Znaczy, ja tak, ja szczerze powiem, że z tych rzeczy, które tu są. Animacje do tej pory nie widziałem w całości, nie przerywając nie we fragmentach, tylko dechy do dechy Astartes na przykład. Mimo że cały internet się spuszcza, że Astartes jest spoko. Zajawek tych animacji, które robią, chyba żadnej nie widziałem, więc szczerze to nie jest motyw, który mnie przyciąga dalej. Tutoriale zaawansowanego malowania heavy Metal z całym szacunkiem, jest cały YouTube, który ma takie tutoriale albo i lepsze, więc nie ma nic unikalnego w tym. Co tam jeszcze było? Dostęp do apki Warhammer 40 000 jest. nie gram, U Uwaga, uwaga po pomysł. nie gram, więc y naprawdę wolę 3 funty miesięcznie na Duncana Rolca i jego Painting Academy, z którego faktycznie się czegoś uczę i wspieram gościa, dzięki któremu w ogóle maluję w dużej mierze, no bo od początku się oglądało tut tutki Duncana, tak? Wolę 3 funty niemu niż 5 funtów tutaj. Mam teraz pomysł czy Games Workshop nie zacznie copyright strajków robić, bo ktoś używa ich modeli do swoich filmiku. Dobrze, niech, niech zaczną, to jest bardzo szybki sposób, żeby bardzo zmniejszyć swoją popularność. A, nie no, nie, oczywiście. To bym taki momencie, strzał w, w nogę konkursowy, w tym... żeby mi jaja by im odstrzelił od tego Słuchaj, trzela. mówię to prześmiewczo, natomiast nie są, wiesz co, coś czuję, że na jakimś board meetingu ktoś mógł rzucić taki sport. Rzucić mógł. Nie no, to byłoby totalnie głupie, nie? Nie no, oczywiście. To byłoby totalnie głupie. <głos> znaczy, ja wam powiem tak, ja jestem za, bo uważam, że za tyle pieniędzy, to akurat jeśli ktoś naprawdę korzysta i szczególnie jeśli ktoś mieszka w Anglii czy w Stanach, no to to się opłaca dla niego. To jest pięć, to, jest ta... to, jest, to są grosze. To Jego 5 jest... zł to jest takie nasze 5 zł, no może powiedzmy dyszka, nie? To, to, to nie jest problem. Natomiast wydaje mi się, że nie wiem, czy tam będzie tyle tego kontentu i czy będę miał na przykład ja osobiście czas, tyle czasu, czas, tyle tego materiału przetrawić. Jeżeli, jeżeli to jest koło tam 25 zł czy 30 zł, no to za 5 dych masz Netflixa. nie? I zobacz, no. czy, tak, ekwi tak, e czy ekwiwalent Netflixa. Natomiast no? wiesz, rozumiem dlaczego wrzucają swoje produkcje tutaj, a nie wrzucają tych produkcji gdzie indziej. Dlatego, że jeżeli by te produkcje wrzucili na Netflixa, Procentowy udział hajsu, jaki dostan dostaliby z Netflixa, byłby dużo, dużo mniejszy. oni dostają po prostu flat fee jakiegoś? Może, może sprzedają po prostu, ci, wiesz, no, sezon nie i tak dalej. Więc po pierwsze, albo by Netflix tego nie kupił, bo, by, bo nie mają marki jeszcze wyrobionej. Natomiast jeżeli wyrobią sobie markę na swojej platformie i, i takie Netflixy, takie HBO będą mogły zobaczyć, że hej, to przynosi korzyści, no to może możemy przyszłość. kupić następny sezon. A często jest tak, że różne se seriale pojawiają się najpierw gdzieś, a później się pojawiają Raczej... na dużej platformie. I wiesz, i po prostu. Możesz, i to druga rzecz, że te, te rzeczy by utknęły gdzieś, po prostu w, nawet jeśli by Netflix je wykupił, to tam gdzieś tam są, wiesz, jedna z setek bajek, które są, znaczy, animacji, które są w Netflix. biorąc pod uwagę, że chyba tutaj w większości te animacje to będą one-offy, to nie będzie tak, że będziesz miał od, od, z odcinka na odcinek, tak mi się wydaje, chyba, że po prostu GW tam zleci, że dobra, no to dawaj dalej, nie, z mhm. historią, kolesiu, rób, rób tego więcej, masz tu budżet bo w większości to podejrzewam, że są fanowskie jakieś produkcje, więc pewnie ktoś to robił gdzieś tam, wiesz, z boku sobie, hmm. natomiast z, myślę, że jeżeli by to trafiło na Netflixa, to musiałoby to mm, iść na zasadzie troszeczkę takiej antologii, tak jak masz wybieranie, to było hmm. wiesz, typu coś tam, Warhammer Animations, i po kolei odcinki... Sex, Love and Robots, no, czy, no, no, Warhammer, na przykład. Warhammer Blood No Tak, dokładnie, <laughs> dokładnie. antologiczna, takie, że, że wiesz, masz pierwszy sezon... Tam to sens, no. Masz pierwszy sezon i masz na przykład w pierwszym sezonie masz te 12, 12 hmm. czy 20 animacji, które są niepowiązane ze sobą. Poza tym, że wszystkie mają punkt wspólny, że się dzieją w świecie Warhammera. tak? Bądź fantasy, bądź, bądź, bądź tego science fiction. Nie? Ja tylko doceniam naprawdę Games Workshop za to w tym przypadku konkretnym, że... Po pierwsze, za te 25 dolarów dają jeszcze apkę, która jest, no, kosztuje też swoje tam kilka dolców. E, to jest raz. Dwa, że zamiast zamykać tych ludzi i zamykać im, wiesz, IP, e, IP hammerem ich wynawalać, e, IP banhamerem ich nawalać i po prostu mówić im, żeby przestali robić, mają teraz platformę, żeby ich wziąć pod swoje skrzydła i żeby robili, robili coś. Bo fajnie jest, jak ludzie pracują nad jakimiś animacjami i mają swoją platformę, gdzie mogą e, to robić i robić to legalnie, nie muszą robić tego, wiesz, po cichu, wiesz, no, no bzdury po prostu jakieś, tak? I wolę, żeby twórcy tych, ma tych materiałów dostali jakąś kaskę, jakąkolwiek kaskę. Mm -hmm. W ten sposób, niż mieliby ich zamknąć i mieliby im zamknąć ich kreatywność, mój dostęp potencjalny do tych znaczy, materiałów. no problem, tak problem z... z GW jest taki, że oni są chorobliwie nadopiekuńczy, jeśli chodzi o swoje IP, do... <klujny> Do tego stopnia, że, że sami sobie właśnie czasami strzelają w, w, w stopę tak jak zdjęli tych, zdjęli Startesów, nie? W pewnym momencie. Znaczy po, pod kątem właśnie no. tego, bo będą, będzie totalnie. Oni po nie nie to, tu to zatrzymali, tak? Tak, tak, tak. Natomiast znaczy, te, przez ostatnie lata to im się troszeczkę rozwiązało. Oni też byli tacy, że nie informowali w dużej mierze o, jakby co kieruje ich poczynaniami. Na zasadzie robili coś? I teraz domyśl się, dlaczego to zrobiliśmy. No ale to jest firma, to muszą tak dziać, bo inaczej tak to wypadka tak, tak, nie muszą. Tak, ale natomiast są bardziej w tym momencie transparentni. Nie? Tak. Bardziej, bardziej mówią, co się dzieje, dlaczego, tak hmm. tak dalej, tak dalej i itd. Czy jest to najlepsze rozwiązanie? Niekoniecznie. Czy jest to lepsze rozwiązanie od samego prosto zamykania animacji i ucinania ludziom skrzydeł? Na pewno. Hmm wziąć ich pod skrzydła, no, stworzyć jakiś nie, taki, wiesz, jak to się nazywa, mecenat taki, kto tak, stworzyć tak, animację, tak. zrób jakiś pilo odcinek pilotażowy, wyślij im, zobaczą, spodoba im się znaczy, i rzucą Cię na platformę. Tutaj jak zawsze się rozbijamy troszeczkę o, o, o naszą lokację geograficzną, zaszłości historyczne i to jak teraz ten kraj wygląda, bo podejrzewam, że jakbyś żył w Stanach, czy w Anglii, czy w Niemczech, to wykupienie te, tego, tego to jest no tak, pięć, pięć funtów no to, jest, to jest bułka w Greksie, tak? To, to, to no jest... to jest nic, no. Ech, to no, jest, no. wiesz, jak, jak za studenciaka na tym, za studenciaka chyba na, na zmywaku zarabiałem chyba, nie wiem, 7 czy 8 na godzinę. Na godzinę, nie? No to, to jest wiesz. Ja na pewno wykupię sobie dostęp do tego, jeśli będzie można wykupić miesięczny dostęp. Wykupię sobie miesięczny dostęp, połażę, popatrzę, może nawet zrobię z tego streama czy jakiś odcinek, żebyśmy zobaczyli co tam jest. I cię zdemonetyzują. Wbijamy i z ten. wbijamy się do zgiego na maraton po prostu, obejrzymy wszystko. I wszystko potwieram w osobnych zakładkach i przez trzy miesiące nie zamknę komputera, nie? żeby było w no, dobra. dobra, Warhammer Plus i San Mysible, dobra. Tu mamy kolejny artykuł. Aha, dobra, tu mamy listę tego co tam będzie. Eee, bogactwo Warhammerowej animacji. Weekly in house. Aha, jakieś shows jakieś będą no mieli tygodniowe czy W związku z tym Twitcha zamknął czy... Będzie. Albo będzie tam też dostępne i możesz płacić na Twitchu subskrypcję, albo możesz mieć Warhammery, Warhammer Plusie, nie? Mhm. Może być tak. Digital Vault, cyfrowy... stare White Dwarfy możesz czytać. Warhammer Publications, tak. Czyli nie tylko, nie od konkretnych artykułów, tylko całe White Dwarfy. Tak. Pełen dostęp do Warhammerowych APEC, 40 Sigmar i wszystkich innych, które pokażą się w przyszłości. Premium... Dostęp do naszych oficjalnych eventów, czyli co? Rzeczywistych eventów? Wchodzisz mus... oddzielną kolejką wcześniej. Tak, te, te, jak to, tego szy, szy, szy, szybki boarding pass? Wim, wim. Eksklu ekskluzywne oferty dla subskrybentów. No i tutaj, to jest najciekawsze, ehm, darmowe figurki e, na Cytadela e, za 25, co nami 25 funtów co roku. Warte co najmniej, z... czyli oni nie, nie, nie będziesz za nią płacił, tylko no będą warte co najmniej 25 dolców, więc nie, 25 funtów. A 25 funtów to już jest spora figurka. 5 miesięcy. Strzelam, strzelam chłopaki, że to co, do, to, co możesz dostać na wejściu tam do Warhammer Shopa. To pewnie to ci będą posyć. Nie, pokazywali, jakie te figurki będą i te figurki są całkiem no niezłe. Dostajesz coś takiego? No widziałem. Dostajesz coś takiego jakiegoś tego, tego orka. I wiesz, one będą limitki i to się zaraz pojawi pewnie od, od skalperów będzie się pojawiało. Tylko chciałem zauważyć, że ten nad górze model to jest asasyn, a to dookoła to jest jego podstawka. No ja wiem o tym. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Nie no, model jest, jeżeli chodzi o ten, to jest kozacki, fajną dioramkę ja na pewno. Tylko bez do, do, gry, do gry jest średnio. To jest na półkę pewnie, nie? I teraz pytanie, czy one będą, pewnie nie będą pomalowane jak to normalne modele GW, nie? Nie, no, no to znaczy, wyprawkę, nie. nie będą pomalowane. Czy strzelam, że spokojnie można tego gościa zdemontować i sobie go Pewnie jeżeli bardziej ci chodzi o to, żeby nim pograć, niż, niż żeby go na półkę stawiać. Mam nadzieję, słyszeliście coś o właśnie o Wade Price'ie, czy on już wyszedł ze szpitala? E, chyba tak. <tryk> albo, albo miał zaraz być wypisany, albo go wypisali. Bo tutaj, tutaj Wade Price w szpitalu wylądował No i... Generalnie płuca mu się chyba zapadło mm -hmm. jedno. Nie zazdroszczę. Grubo no. tam było, przez chwilę. <tryk> no i co, battle reporty? O, battle reporty, nie wiedziałem. I aplikacje. No powiem szczerze, ja się zapiszę i ja zobaczę, co to będzie, więc wyczekujcie odcinka. Bo z recenzją. Z recenzją. Tak po prostu przeglądem odpalę to i zobaczymy. Wejdę tam i będziemy oglądać sobie, co tam się dzieje. Oczywiście nie będziemy oglądać wszystkich filmów po kolei z audio, tylko ten. No i 25 august, sierpień? Tak? 25 sierpień. Musisz koniecznie, Ziggy, zrobić reaction video, gdzie po prostu w absolutnej ciszy oglądasz przez 5 minut jakieś całą animację, a potem robisz. Reaction, reaction, video. reaction video, siedzisz tak, wiesz, tak jakbyś filmował. no. No, spok no, spoko. No, spoko. <grym> odsubskrybuj. To jest zero gwiazdek. Zer gwiazdek. E, tutaj coś nas zainteresowało w tym artykule, nie pamiętam co. Aha, już wiem, to jest coś... Kolorowy obrazek, no zainterygował nas kolorowy obrazek. Jeszcze kolorowy obrazek. jest coś o może dlatego. Możliwe. Soulblight Gravelords. A, karty, bo karty do nich wyszły po prostu, Crya, tak, tak, tak, tak. I do tych. Yy... Ty, tylko, właśnie, ciekawa rzecz, co mnie, co mnie bardzo interesuje. Jak w, w, Na samą górę, pierwszy no, obraz. Graz, czy też, też, to tu jest ten nowy White King na Skeletal Steed. No. Czy on dostał zasady do Warcraya? Nie wiem, bo to jest duży model. To jest duży model, i jakby to powiększyć. Bo może... artykuł się otworzył, to, to link do PDF, to jest a jest... cały PDF z kartami. Tak? Może no, ten, może bale. powoli z, będzie do tego, do Warcry'a wchodziło po prostu Warcry War Super Tylko czekaj, czy ja nie wiem, czy mi się to. Może. Tak. W tym samym ciśnieniu chyba. Tak, to e, no jest e, Vampire Lord, Necromancer, Varkskir, Kasargi, White King. Ale na piechotę Ale czy na Nie, jest, jest też na piechotę. White King on Skeletal Steed za 275 punktów. Okay. 25, 225 punktów. Okay. To mniej więcej tyle, co jeden z ToruCast. <grym> no cóż, ups, czekajcie, przepraszam bardzo, muszę się przełączyć, dobra, zamykam tego PDF-a, bo mnie jest niepotrzebne. No ale to macie karty do właśnie do Soulblight Grave Lords i do tych Depths of Sylontum i to chyba wszystko, tak. Czyli to tak. I dlatego mnie to zainteresowało, że są właśnie... Czyli moje jakby karty do... Legions of Nagash, które mam, bo sobie kupiłem, są pewnie nieba, przestają tak. obowiązywać. Chyba tak, czy znaczy, wiesz. No, to co, to jak nieba, my to będziemy się grać, no to możemy użyć tych, to co czy, że tak? tak. E, tutaj dalej, no, drugi raz ten artykuł o tym samym, no, jak to jest bzdura. Drugi raz tak, to no. tak, no. przed Dobra, Ogry Smash a Blood Bowl and Classic Black Library Tales. E, co tu mamy? Mamy coś, aha, czyli Ogry? Nowe te, nowe do Blood Bowla. Co? No zasłaniasz się to no. Tego nie widzicie, ale mi coś stuka w, w rękę i nie wiem o co chodzi, są mi stuka. Mucha mi strąca, czy coś zasłania mu ekran. Po prostu. Malogersa już chyba omawialiśmy w poprzednim odcinku, nie? Tak jest, tak jest. Bardzo podoba, podoba mi się. Bardzo fajny model. Z Black Raibu wchodzi Traitor Rock, Minka Lesk Novel, czyli główną bohaterką jest gwardzistka jakaś pani... Pani. Jak zobaczyłem to już miałem nadzieję, że pana, pani porucznik z gry Space Marine, ale niestety to nie ona. Ale podobna. Brunetka, i jak jesteś ubrany jak gwardzista, to wyglądasz jak dużo innych ludzi. <śmiech> I to poza tym tyle. Nic ciekawego w tym przeglądzie. No bo co, audiobooka, white dwarfa zareklamowali książkę, jedną w audiobooku i w cyfrowo. Znaczy, pytanie do słuchaczy, bo ja tej bohaterki hmm. nie znam. Czy to, jest, mm, to będzie nowa bohaterka jakaś, <śmiech> y, która będzie no, protagonistą jakiejś serii? Jest czy to Return jest... to the Heart of the Action, czyli gdzieś już musiała być wspomniana. Tak, ta pani. Czy, czy na przykład już były jakieś książki z nią y, i czy to jest jakaś wiesz, z y, m, przeszłości Warhammerowej bohaterka, która się pojawiła w jakichś powieściach powiedzmy w latach 90-tych, 2000-tych? i teraz po prostu dostaje kolejną, kolejną odsłonę swoich przygód, tak jak Caspian Kane na przykład, tak? który miał dosyć dużo tam opowiadań i, i powieści, czy chociażby Gaunt, tak? Czy to jest po prostu nowa bohaterka i ona dopiero ma stać się bohaterką w jakiejś nowej serii? Z tego, co tutaj widzę, to jest, jak mówiłeś, to czytałem sobie, że to jest kolejna, kolejny wiesz, odcinek w jego hmm. Cadian Series, Mm -hmm. e, Traitor Rock mm -hmm. jest Minka Lesk, czyli musiała być wcześniej wspomniana, musiała być bohaterką, który, jakąś, drugoplanową, drugoplanową, jakąś może bohaterką albo wspomniana. Mm -hmm. I teraz jest po prostu cała historia o niej, czy to wraca do historii, no, którą się napisała, czy coś tak. bardzo ciekawe. Lubię. Pewnie na jakimś wiki znajdę odpowiedź tak. też. Fajnie, że rozwijają to w tą stronę też, tak nie bez wymuszenia. Nie? Dobra, nowe modele orków, orkowy Psyker. To jest super mega. Sympatycznie. Heavy metalowy model. To jest. Uziemienie. To... Flashbang! Klapka Faradaya! Gdzie ona jest? Oddaj mi klapkę Faradaya. Klapkę. Klapkę. klapkę, klapkę faradaya. Klapki Faradaya. Oddaj mi klapki Faradaya. No ma założone metalowe klapki faradaya. No, no, klapki faradaya. Bardzo fajny miks w ogóle jakiegoś takiego technologicznego dziwaka, nie? W ogóle. Nie wiem czemu... Nie, nie. Kabel do śledziony. Warum! <grym> nie pytaj się. Nie, wierzy, nie to chyba nie jest do to jest, to jest orkowa myśl techniczna. To no? nie jest, do śledz... to jest jego plecak. To, no to na amartyce. Zobacz, to mu wystaje z drugiej strony. To jest jakiś, wiesz... A może ma taki bęben metalowy. Może. Jakby... A może do urządzenie do dializy. Właśnie. mnie ma założyć. <grym> <grym> Kabel do, do ziemi od razu. No to no, zobacz, wypuszczę od razu za butem. Nigdy sobie nigdy butów nie obstrał. Maria. No dobra, ale tak, model wygląda fajnie, bardzo mi się podoba muskulatura no, zrobiona. Jak? Dobrze będzie przyjmować farbki typu kontrast. Tak, bardzo dobrze, bo jest bardzo wyraźnie, bardzo dobrze zagłębienia zagłębieniem zrobione. a później ładnie highlighty będzie można wyciągać. Mi się podoba, że na przykład robią blizny na modelach takie rzeczy. To też nadaje się. Troszeczka... I... Znaczy nie, trochę fajnego charakteru też daje, że wiesz, no, ci, ci, ci bohaterowie są przetyrani tacy, nie? nie wiesz, nie wyglądają jakby... To też, mnie, to też mnie po części przyciągało, jak byłem y, dzieciakiem do Warhammera, że ci bohaterowie nie wyglądali wiesz jak bohaterowie w jak amerykańskich szuka, nie? filmach. Tacy wiesz, wymuskani, tylko ci Space Marine wiesz, nie? Mieli oczu, mieli jakieś. Wiesz, implanty, blizny przez całą twarz. Tak, nie, blizny tak. przez całą twarz, popaleni i tak dalej. Więc to Była było jakaś takie... historia na tym modelu, nie? Tak, tak, tak. I że wiesz, no, no, po iluś tam na stu czy setkach lat wiesz, prowadzenia działań wojennych, to nie będziesz wyglądał jak wiesz, wychuchany goguś, nie? Chyba, że masz farta. Chyba, że, chyba, że akurat należysz do Blood Angel. Dzisiejszym tematem odcinka yy, będzie coś nie do końca związanego z Warhammerem, natomiast związanego z Wargamingiem ogólnie. A dzisiaj część czasu, który zazwyczaj mamy poświęcony na nasze spotkania, na podcast, poza żarciem pizzy, zajęło nam, zajęła nam gra, gdzie Ziggy i szwagier zagrali sobie w chyba pierwszą swoją partię, Rain in Hell, ja sobie poglądałem jak grają, przejrzałem sobie, przejrzałem sobie też podręcznik. I teraz chłopaki po prostu jako taki companion piece do Battle Reportu, który, który Zygi pewnie jakoś w tym samym czasie co, co odcinek tego podcastu wrzuci, albo przed. do obejrzenia, to chłopaki jakby podpowiadają swoje odczucia, jak im się grało, jak to wygląda i tak dalej, Tutaj Zygi, było zajwiście Tu szwagier również. Znaczy, <śmiech> tak jak Winzek słusznie zauważył, to była nasza pierwsza gra w tą grę. Y mi się podobało bardzo, mimo że przegrałem z Kretesem, ale grało się bardzo przyjemnie. Podoba mi się system, bo jest prosty, natomiast można się wczytać i znaleźć też głębie w nim, bo to są jakby te podstawowe rulesy typu ruch, walka, aktywacja są bardzo proste, ale jest dużo specjalnych umiejętności, czy relikwii, czy esencji, które mogą zamieszać w tym porządku. więc. Fajne jest to, że sam porządek jest łatwy do ogarnięcia, bo wtedy łatwiej nam przejść do tego mieszania w nim niż gdybyśmy mieli problem z zajarzeniem w ogóle o co chodzi w podstawowych rzeczach. A jakby do tego jeszcze doszło zmiana kolejności ruchu, jakieś tam dodatki, przerzuty i tak dalej, no to wtedy się robi rzecz skomplikowana. Natomiast przy pierwszej grze możemy, po pierwszej grze możemy chyba powiedzieć, że mamy całkiem niezłe pojęcie o rulsach tych, tych, tych podstawowych, plus już troszkę poznaliśmy nasze bandy i jakie mają skile dodatkowe mm -hmm. i na pewno łatwiej nam będzie przychodziło używanie tego w kolejnych grach to podobało mi się no. fajnie, fajnie, że trzeba iść i bić nie ma, nie ma strzelania, nie ma tego co na przykład bardzo lubiłem zawsze ultrasami robić czy w 40 czy w Kiltimie. stoję w najwyższym budynku i pruję do wszystkiego dookoła tak. <grym> ma to swój urok ale akurat w tym systemie no mówię, bardzo, bardzo fajnie nie, nie, że nie grajcie ze szwagrem w Counter Strike'a tak. <laughs> Nie no, ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że faktycznie zasady są podstawowe, zasady są proste. E, bardzo mi się podoba to, że są tylko trzy statystyki danej postaci, czyli ruch, ruch życie i kombat. To, Czyli jakby statystyka... Miała... Walki wręcz, walki Tak, dokładnie, jak, jak dobrze wasz was I, wasz i ją, bie, tak? ją używa się do ataku i do obrony, bo w, w przypadku ataku używa się jej tam na 2+, 3+, lub 4+, żeby zaatakować kogoś skutecznie, a w przypadku obrony używa się jej na szóstkach, żeby wybronić, yy, obronić się przed sukcesem przeciwnika. Nie? E, to tłumaczę trochę więcej tego w Battle reportie, bo staraliśmy się też, też Battle Report nagrywać w taki sposób, aby przez pierwszą i drugą turę chyba tłumaczyć wam, co robimy i dlaczego robimy. I dlaczego na przykład, to chyba, to chyba najbardziej, największa komplikacja była przy kolejności aktywacji, bo tam trzeba rzucać za każdy model kostką K12 i później wedle tego idziemy jest system I go, you go, wedle tego co nam mówią kostki mhm. i to jest chyba największa komplikacja. Którą ogarnęliśmy Chyba. w pierwsze trzy minuty. W pierwszej turze, tylko chodziło nam o to, żeby wam pokazać w pierwszej turze, ten, pierwsza tura, może, jeśli nie widzieliście tego Battle Reportu, to powinien się gdzieś pojawić link do tego. I pierwsza tura jest taka bardziej, gdzie tłumaczymy, druga już tylko przy kombatach włączaliśmy kamerę. I tak naprawdę można by cały Battle Report, jak już ogarniemy zasady, robić na jednym takeu, tak naprawdę, czyli na jednym ujęciu, bo. Nie ma żadnych komplikacji, nie ma grzebania w zasadach. Teraz musieliśmy parę razy wracać do podręcznika, żeby zobaczyć, czy na przykład, nie wiem, jeżeli mamy przy inicjatywie, na samym początku, przy ruchu pierwszej figurki, jeśli mamy remis, to kto idzie? Okazuje się, że trzeba rzucić kostką, a później idzie osoba, która akurat nie miała, nie była aktywowana. Tak, jeżeli mamy kolejny, że ty tak. masz na przykład ósemkę, ja mam ósemkę, to idzie pierwszy ten, kto nie szedł. W poprzedniej turze. Dosłownie, w Czyli Na przykład, jak, jak ja miałem dziewiątkę, ósemkę, a szwagier ma ósemkę, siódemkę, to ja idę dziewiątkę, później szwagier gdzie swoją ósemkę, ja swoją ósemkę i później o, siódemka na przykład. Tak? Mhm. Także system jest bardzo prosty, natomiast już w pierwszej grze, w czwartej, piątej turze, jak już mieliśmy, bo się gra pięć turach, akurat w tej misji, której nie wiem, czy w innych nie gra się więcej tur. Yy... Tak, tak, są w większości chyba, znaczy, jeżeli grasz zwykły taki PvP bez obiektywów, tylko na wybicie się. Mhm. To gra trwa dopóki ktoś nie zginie Aha, cały. Tak? Okay. E, no więc już w czwartej, piątej i trochę nawet w trzeciej, ale raczej w czwartej, piątej już było coś takiego, że ok, już ogarnąłem zasady podstawowe i teraz... Chcę zrobić to, jak mogę to zrobić i kombinuję. I patrzę na zasady, patrzę na swojego kolesia, patrzę na to, co mam na ręku, czyli jakieś tam die, souls, czy jakieś specjalne zasady, umiejki moich postaci. I tutaj właśnie jest całe, cała ta głębia, o której szwagier powiedział. Bo no, nie, można, nie będziemy ukrywać, że stworzymy głębie tylko na podstawie trzech y, charakterystyk postaci i tego, że się szybko dosyć te postacie giną. Um, Głębia cała jest tworzona właśnie tymi umiejkami, że może no, w naszym przypadku jeszcze nie znamy tych postaci i jest to trochę trudniejsze o, o tyle, natomiast uzyskanie jakiegoś dalszego ruchu, czy, czy, czy zamiana tobie kostki jakiejś, czy coś, no nie wiem, to, to było, mi się wydaje całkiem ciekawe. Hmm i używanie tych specjalnych, no specjalnych skilli, bo poza tym o, o podstawy mieliśmy już opanowane, mówię, no, po, w, w trzeciej turze mieliśmy już opanowane podstawy no, i już wiedzieliśmy, co Patrząc na to z boku jako obserwator, widz, e, to jest absolutnie jak chłopaki mówią. Czyli same takie podstawowe rzeczy typu ruch, e, kombat, statystyki ogarnia się błyskawicznie, mm -hmm. wystarczy mieć za zanotowane, która jednostka ma, ma jaki numerek, przy jakim stacie. Natomiast y, wszystkie takie myki, y, y, jakieś tam plany, intrygi i tak dalej wywiązują się za pośrednictwem właśnie jakichś tam specjalnych umiejętności, których, których też nie ma, wiecie, że jest rolka papieru toaletowego, toaletowego zapisana special rulesami, tylko na przykład przywódca ma jakiś skill i Jakiś tam bohater ma jakiś artefakt, co mu daje coś tam więcej. Więc no jest tak, że, yy, można czy... fajnie kombinować, ale nie, nie, nie jest to takie nasycone strasznie, że o Jezu zapomniałem, że mam to. O, zapomniałem, że mam to drugie. A jeszcze, sorry, możemy cofnąć, bo zapomniałem, że ten bohater to ma coś takiego. Są czy tak naprawdę tylko cztery poziomy umiejek. Są umieki na poziomie filozofii, którą ma nasz, nasza kabała Są um... lub specjalizacje jakieś. Są umiejkie na poziomie Lidera, są umiejkie na poziomie Divouta i są umiejkie na poziomie Limona konkretnego i to wszystko. Więc mhm. Jeżeli macie spisane to wszystko na karca. i na przykład ja miałem, pokażę Wam zresztą, może tutaj rzucę zdjęcie swojej karty, jak to wyglądało jak ja sobie spisałem. To była moja pierwsza gra. Pierwszy raz miałem w głowie już spisaną bandę, więc co chcę zrobić inaczej, miałem zrobione modele. I jedyna rzecz to jest pamiętać o tym, że trzeba wykorzystać wszystkie darmowe modele, które Wam się należą, bo tego nie zrobiłem. i i tyle z z tak naprawdę. zwałował się sam przed grom jeszcze. A i tak wygrałem. Ja! <głos> na poziomie planowania. Co więcej, <głos> nawet jednego modelu mu nie zabiłem. <głos> sam sobie zabiłem model. Tak. E, bo tam akurat moja, moja kabała ma specjalną miejkę, że mogę jednego lesser dimona wziąć za darmo i mogę tak naprawdę piątego bloodlettera sobie wziąć za darmo, czego nie zrobiłem. E, no ale to jest powiedzmy tam nauczka na przyszłość i, i, i coś tam. E, nie wiem jak to ominąłem. A jednemu bloodletterowi do sztuku i skrzydła, żeby był mefitem. Nie, to zrobię z czegoś innego. Albo to bym na o sobie. Był plan, żeby zrobić coś grota. Grota. takiego. Tak, tak, Impa zrobić. Ale może zrobię z tego. No, z, po, po, pomyśl jeszcze. W każdym razie. Z, z Bloodfirstera. Skrzydełka już są. Lord of Scouts. <laughs> <laughs> Mefit. Kombat, Kombat 3. W każdym razie. Nie wiem, jeżeli Was nie zachęci ta gra, którą zagraliśmy i materiał, który wcześniej nagrałem o tym, o czym jest ta gra tak naprawdę. To nie jesteśmy w stanie Wam pomóc. To Nie jesteśmy. <laughs> <laughs> nie wiem, uważam, że gra jest całkiem przyjemna, prosta do ob w obsłudze. Modele możecie brać jakiekolwiek chcecie, więc to jest naprawdę super. Nie jesteście ograniczeni jakiegokolwiek yy, range'u czy, czy range boże, yy, zestawu modeli. Możecie wybierać sobie to, co chcecie. Czyli jak zawsze zachęcamy, żeby to jakoś miało ręce i nogi. No oczywiście, nie że nie tak. Nie 10 Spice Natomiast. Nie, ale miał, miałem taki pomysł, żeby zrobić y, chaos Space Marinów bez bolt pistoli, bez bolterów, mhm. bez w ogóle broni strzelającej, tylko no, bronię wręcz, tak? Mhm. Y, bagnety, topory, chainsordy, chainaksy i I według filozofii do robienia, na przykład empty. Czyli ci nihiliści, żeby to byli the Purge, na przykład Aha. z 40 czyli ci, z którzy chcą, żeby wiesz, wszystko zginęło. Szwajder, tak? chodzi mi bardziej, bo tytuł Żeby to mówisz, razem miało Wiesz, bo m, ty, ty jakby nadajesz temu sens i zaczynam mieć to ręce i nogi, a ja mówię o takim braniu totalnie od czapy. Znaczy wiesz, jak, jak moim, sobie... moim liderem będzie czubaka, <laughs> moim diwautem będzie kapitan Spock, <laughs> A, moimi, mi, a moimi, minionami, moimi minionami będą te minionki z nie Niespodzianki. Znaczy to jest autentyczna historia, bo Patrick Stewart jechał windą tak, gdzieś i tam otwiera się winda i wchodzi kobitka z mężem. I, Ty zobacz, to doktor Spock ze Star Wars. Spock, nie. Doktor, doktor Spock, Spock ze Star Wars. Jeez, ale a propos twojego pomysłu używania chaosu, ja ostatnio na streamie nawet mówiłem, że miałem pomysł, żeby wziąć, właśnie mam masę modeli, chyba z 20, kilka modeli Legion of the Dead. Mm -hmm. I żeby ich poprzerabiać, że mają tylko bronię Płonące demony w zbrojach. Kurze, co więcej, nie? w czym problem. I w tym momencie wiesz, bo logika tej gry jest taka, że to mogą być jakiekolwiek demony, bo w każdej religii coś innego jest demonem dla ludzi, którzy wierzą w tę religię. No nawet tak jak na podcastach, czy na tych wywiadach, jakby z Vincentem i Adamem mówili, że na przykład w Japonii są oni to oni? się chyba oni. to oni. tak jak, jak ogry wyglądają mm -hmm. czy coś takiego. No to wiesz, z tymi z zębami, kły jak u dzika, tak? Tak, tak, tak, tak. No. Więc... To jest jedno, bo są, oni są, to są, oni są jakby złe duchy, tak? Więc tam jest milion różnych no okay, organ, yeah. nie? No ja też miałem pomysł, nie wiem czy to doprowadzę do skutku, ale no wiecie, z naszego jakby naszej kultury tak mm. polskiej, że y, każdy region miał kiedyś swojego takiego diabła przypisanego. Lesze coś w stylu, tam. Boruta. jest tutaj mm. śmiałowicka, tak? tak? Mm -hmm. I, I żeby właśnie takich, no może earth, Lesza, Earthbound, żeby to byli? Mm. No, może, jest coś no. takiego albo nie wiem, strzygę, południcę, północnicę, takie motywy Wiedźminowe. Takie słowiańskie straszydła. No, no, no. no ten Drugi pomysł, o którym mówiłem, ten ci szwagry, to są Wiedźmy, mhm. bo tam w tej historii, którą opisuje, opisywana jest w podręczniku, że jakaś babcia zauważyła, że jej, jej wnuczkiem interesuje się demon i go tam chce porwać. Więc pomyślałem sobie, że fajnie by było zrobić takie 3 czy 4 wiedźmy. No, może, no może nie 3 czy 4, no ale z 5 powiedzmy takich wiedźm, które byłyby z, właśnie drukowanych w 3D. Znaczy, sorry, Dan Lidera albo DeWauta to ta wiedźma z y, Wormspad, to co malowałeś do. No na przykład, albo one w ogóle nawet, nie? I jakiś ich hmm. przydupasie, w coś w tym stylu. Takie hmm. modele, a wolałbym odchodzić od modeli GW, wiesz? Wolałbym hmm. sobie poszukać, bo jest naprawdę masa modeli no, 3D. Moja banda jest 100% GW Pure. No. I poszukam sobie i zrobię sobie po prostu Wiedźmę. I tak jak teraz grałem modelami, no, sześcioma modelami, tak? wtedy. Nie, nie jest. masz bicy. No bicy mam, no ale bicy no, to... No to nie jest to ale, piór. Ale to wykorzystałem coś, co no, mi ale, zostało. No. tak. Ta, nie jest ja, piór. Zabieram ci nie aryjską jest piór. legitymację. <laughs> Jaką? Aryjską. Antyfanowską. Antyfanowską legitymację ci zabieram. Nie, no Uważam, że gra ma naprawdę potencjał. Nawet teraz na Wargame Vault strona, którą widzicie w tle, jest to jako jedna z najbardziej best-selling titles, jedna z, z tych, który się najlepiej sprzedaje i nie bez powodu się ta gra bez, najlepiej sprzedaje. I jedną rzecz, którą mam, o, mam zamiar zrobić, czy ze szwagrem, czy z kimś innym, kto będzie z mojego środowiska zainteresowany, bo wiem, że śniegu już buduje coś, to jest zrobić Battleport po angielsku, I, bo wiem, że jest jakaś nisza i oglądałem kilka Battleportów po angielsku. My, myślę, że dam radę po angielsku. I, nie, nie odchodzi o to, chodzi bardziej I, o to. I move diabel to here. One stopen. Twoi <głos> werbelen. <głos> <głos> uh, uwaga, uwaga, bunch of tlen. Highheaton I, I walczyć here with Diablo. Dobra, do, do... Walking, walking, wa... Valking. Valking. No, w każdym razie, bo widzę, że poziom, poziom Battle reportów jest naprawdę słaby w tej grze, przynajmniej, więc, więc jest szansa, żeby się gdzieś pokazać i, i coś zrobić, i może na mój, mój stary anglojęzyczny. I anglojęzycznych ludzi na kanał po polsku, no chyba, chyba, że wrzucisz na Na anglojęzyczny go. bym wrzucił. po prostu tam niech się coś rozbuja i tak dalej, nie? Więc, więc tak, dajcie nam znać, co myślicie w komentarzach na temat tej gry, szczególnie pod Battle Reportem, tam dajcie znać, bo to tutaj to, żeby bałaganu nie robić może. No jeżeli jest ktoś... W opisie pod filmikiem będzie link do sklepu na Allegro, gdzie Ziggy kupił swoje kości wyrzucające regularne szóstki. Tak, tak w, ogóle, w ogóle zauważyłem, że olbrzymim uchybieniem systemu jest fakt, że po wyrzuceniu przez gracza trzech szóstek. trzech szóstek nic się nie dzieje w sensie nie ma jakiejś specjalnej zasady że coś się wtedy dzieje. Wiesz co, ja biorąc pod uwagę to jakimi ludźmi są Adam Loper i Vince Venturella, że raczej nie chcieliby narażać się różnym dziwnym wiesz łokom. Jakieś... No, jednak Gloryfikowanie trzech szóstek byłoby już jakimś satanizmem i wie, ktoś by zaraz się czegoś domyślał. No, stary, nie, nie, takie, no, nie takich rzeczy ludzie nie robią. Z, nie wiem, czy wiesz, goście napisali grę, gdzie ty grasz z demonami i bijesz się w piekle. Ja wiem, ale ja gdzie... mówiąc, jak wrzuciłem moją bandę na Instagrama, to skomentował koleś właśnie gdzieś tam z południowych Stanów że they are great, I love them, nie? i tam podziękowałem, wszystko ładnie, wchodzę do Gosia na profil, to taki koleś Amerykanin biały no. i podpisane, I love my wife, wargames and jesus. No tak, ale są normalni ludzie, co No wiedzą, że to jest To z piska, dystansem, jest, że to jest gra, no, tak. No, Słuchaj, to, że przeczytałeś książkę Stephena Kinga albo obejrzałeś 7, to nie znaczy, że jesteś seryjnym mordercą. Albo czytałeś Mein Kampf, nie znaczy, że jesteś nazistą, po prostu chciałeś wiedzieć, co wariat miał na, na myśli. To jest swojego wroga, nie? No, dokładnie. To jest, wiesz, y... natomiast Szwagier fajnie opisał całą grę, że to jest taki jeszcze bardziej uproszczony... Warcry. Warcry, mm. War no tak. W internecie tak. ktoś skomentował i bardzo mi się podobało, to jest Warcry, który wie, co robi. <laughs> Trochę tak. Trochę, no tak. coś w tym jest, bo work jednak jest trochę przekombinowany momentami. momentami. Mimo, że jest prosty, bardzo, Mimo, że jest mocny, i bardzo i mi się o, fajnie gra. Tam, tam tak. nawet nie masz sejwa, nie? tam podchodzisz i bijesz typa i ty w ogóle Tutaj i, nie... Tutaj technicznie też nie masz sejwa, no, no, masz uniki. Na, na, szóstka, na szóstkach masz save'a, tak? A tam jest, podchodzisz, bijesz, jak weszło, to weszło, koniec. Mo, no może rację. ci odda swojej turze, tak? Jak przeżyje, hmm? no za Tak czy inaczej, słuchajcie, no, y Grało mi się fajnie i sądzę, że z grą byśmy się zamknęli, teraz z drugą grą to może pewnie się zamkniemy w 20 minut, 30. Słuchajcie, no jeżeli by nas znowu kiedyś żony puściły, żebyśmy mieli taką sobotę jak dzisiaj i byśmy akurat nie mieli w planie podcastu, to można jakby Wince jeszcze swoich Unmade'ów pomalował, żeby używać, tak? Mm. Można zagrać mini kampanię, bo ponoć ten system kwitnie właśnie w kampanii, jak możesz sobie rozwijać tam, dokupywać skile jakieś i tak dalej. No chłopaki mnie już sprzedali, bo tam wybiera się filozofię. Mhm. Już wiemy co on zrobi. My już wiemy co Wincu będzie malował, jaką bandę. Już ustawiamy kontry. Tak. A <głos> żeby, ja, jeszcze, ja jeszcze nie mam podręcznika. <głos> żeby pierwsze co zrobi jak przyjdzie, to żeby dostał wpierdol. <głos> nie, chłopaki, chłopaki już stwierdzi, że no, ty będziesz grał tą bandą, bo temu modele ci... Ogólnie cały proces decyzyjny został zrobiony bezemnie. <głos> Zdelegowaliśmy na siebie. Tak, zdelegowali na siebie. Pewnie dali mi bardziej z najgorszymi tymi zasadami. Nie, wiesz co? Tam to one to chyba to są chyba całkiem, całkiem nieźle zbalansowane, Popaki wydaje mi się. od początku mojej przygody z Warhammerem, gram chaosem. Przyzwyczajny jestem do dostawałem w, <grym> w którym, w, w bombie czy w laserowym gniewie dzidy było Ty to chyba lubisz. <grym> no to akurat mniej mojej winy, a bardziej jak GW pisze zasady, ale... No bo to nie tylko ty przegrywasz chaosem, nie? No, tak, tak. No dobrze. Masochistyczne dosyć podejście do hobby, ale no cóż. Czy coś jeszcze chcemy dodać odnośnie Rain in Hell? Myślę, że będę chciał jeszcze jedną bandę zrobić. No. Nie, czy ja już mam pomysł na kilka? Może mnie odciągnąć to, że to pokazałeś, że Frost, nie, przepraszam, Stargrave jest zajawka do przeczytania na tak. stronie, tak. więc zobaczę sobie jak wygląda tworzenie bandy i modeli, bo jeżeli śmignę w tą stronę, to już nie będzie mi się chciało robić bandy do rejnych. To może album. zostaw na razie Stargrave. I pogramy trochę w Rene Hell, bo A, inwestycja. oczywiście, że będziemy grać. Bo inwestycja nie była duża i na razie może wykorzystajmy ten, ten wiesz. Y... Jestem za. Zanim się rzucicie na następną nową, świecącą <coughs> zabawkę. Dokładnie, dokładnie świecą, świecącą zabawkę. Słuchajcie, ja Wam polecam zapoznanie się przede wszystkim z Battle Reportem, przede wszystkim z materiałami dotyczącymi Ryan Hell na moim kanale, jak i na innych kanałach. Zobaczcie sobie, z czym to się je. I polecam Wam też ze swojej strony na Facebooku Figurki RPG. To są sklep, miejsce gdzie ja zakupiłem figurki drukowane 3D mojego lidera i mojego d i de poziom detali na tych modelach jest po prostu absurdalny, także gratulacje dla nich i wielkie podziękowania za te modele. W życiu bym nie powiedział, dopiero jak mi Zygi powiedział, że to było drukowane 3D. Eee... To ma ostrzejsze rogi niż też jest GW. Tak, po prostu mi chodziło. Ty szwagiat też miałeś coś drukowanego? Nie, czy to wszystko miałeś kupowane, nie. ale... Wszystko, wszystko ty... kupowane, ale... Jedna rzecz ze Spellcrow, jedna rzecz z, Ścibor. ze Ścibora i reszta z Frostgrave, czyli to się tam nazywa Nordstar chyba. Nie opisujesz na Battle Reporcie tego? Tak, są, jak zobaczycie tak. Battle Rep to każdy model jest opisany. Tak, tak, tak, tak dokładnie. No dobrze, słuchajcie. Dziękujemy Wam za udział w tym jakże krótkim odcinku, jak na nasze standardy podcastu Złoty Tron. Natomiast tak jak Wińcu wyjaśnił, no niestety trochę czasu nam zajęło granie i żarcie pizzy, i żarcie pizzy, oglądanie... No i nacieszenie się sobą, bo się widzimy we trzech na własne oczy pierwszy raz od 2000. Czekaj, czekaj, czekaj, ja sprecyzuję. Hmm? Żeby się sobą nacieszyć, nie rozbieraliśmy się, to nie w ten sposób się Jest sobie cieszyliśmy. To znaczy, okej. Okay. Zyg... <ślam> na sucho. to nie, Zygii to nie, nie roz. Zbierał, bo od razu jak wszedł, to powiedział, że się nie mył, No to mu powiedzieliśmy: Dobra, to ty będziesz w ubraniu. No. <grym> nie, jak akurat z, z, ze szwagrem się jakoś tam, powiedzmy, przez ten, przez ostatni rok, y, widziałem parę razy, jak tam się wymienialiśmy bicami jakimiś, bo tam ja albo coś od szwagra wysępiłem, albo szwagier ode mnie chciał jakieś tam, tam bicy. Oglądali swoje y bicy. Tak jest. <grym> tak. Nasze części <change> sordy. <grym> y to tak, Zygi, z tobą się nie widziałem. No, no ponad rok. No, hektar czasu. No, poza, poza interakcją, oczywiście, internetową, tak. No dobrze. Dziękuję Wam bardzo. Żegna się z Wami Zygi, Wincent i szwagier, na razie. Nara.